Spotkania. spotkanie. Program społecznościowy użytkowników wolnych mediów. Zapraszamy do wysłuchania pierwszej eksperymentalnej próby realizacji programu społecznościowego z pomocą czatu głosowego. Chociaż jakość dźwięku czatu była dobra, program niestety z nieznanych powodów nagrał nam się. Z szumami udało się nam ich pozbyć, no ale ucierpiała na tym płynność mowy uczestników. Mamy nadzieję, że podczas kolejnego spotkania uda nam się ten problem rozwiązać. A sama treść rozmów, mimo złej jakości dźwięku, wydawał się interesująca. Czas został nagrany 15 stycznia 2011 roku. Witam wszystkich na czacie głosowym Wolnych Mediów. Mam nadzieję, że spotkanie dzisiejsze będzie interesujące. Jak już wiecie, zagłoszenia na stronie portalu. Będziemy dzisiaj rozmawiali o masowych plagach, czy raczej masowych zgonach taków, które trudną, trudną i nagle spadają na ziemię. Było o tym już parę razy pisane na portalu Wolne Media. Było także w innych na innych stronach internetowych. Generalnie chodzi o to, że w Sylwestra e, na jednym z miast e, Stanów Zjednoczonych nagle zaczęły spadać ptaki. Dojrzało się ponad 5000 sztuk. Do dzisiaj nie wiadomo e, dokładnie, co spowodowało e, ten masowy zgon. E, pojawiały się różne plotki, m, począwszy od Harpa, a skończywszy na e, dziwnych turbulencjach czy, czy zmianie biegu. Jako, że temat już spodałem, mam pytanie do Was: czy macie na ten temat jakąś własną koncepcję? Czy sądzicie, że była to e, robota harpa, może jakiegoś innego, alternatywnego e, systemu? Czy może e, faktycznie coś z przyrodą dzieje się nie tak? Co o tym myślicie? Przepraszam, że o tych książkach, tak? To nie tylko. To, co, no, chyba jest najważniejsze dla mnie przynajmniej, to to, że nie podaje się tak naprawdę oficjalnych raportów. To, no co się mówi, to, że w pracy zostały wzięte do analizy, na przykład do jednego laboratorium, potem do drugiego. Potem pojawiają się spekulaty, a nikt nie mówi, co zabiło te ptaki. Sekcja znowu w najczęściej jest w stanie wykazać, co tak naprawdę zabiło, czy to była zmiana ciśnienia, czy uderzenie coś twardego, czy było to ugotowanie w mikrofali. No, takich informacji nie ma, więc pozostają nam tak naprawdę spekulacje. Myślę, że powinniśmy troszeczkę może sobie wymienić się informacjami, czy też opisać, e, jakie są to możliwości, że na takim obszarze tyle zwierząt nagle ginie. To właściwie to jest taka jedyna poszlaka, jaką w tej chwili mamy. No, to znaczy tak, to, to nie był jeden, jeden, jeden przypadek, bo... W przypadku było więcej, bo to się poza Stanami Zjednoczonymi. Mieliśmy takie przypadki w Szwecji i w Włoszech i to też e, była informacja w gronie I, I to nie tylko dotycząca stanca... taków, ale też także, szczególnie jeśli chodzi o Stanów Zjednoczonych i tam w tej okolicy, e, gdzie było to, była ta, było to pierwsze doniesienie. Później nadeszła taka informacja, że na tym tam, tam no też to, że się że w że to, że to, że to, że to, już to, Właśnie przypomniała mi się historia w kilku lat, e, które o której informowali w Lesie, w tym w Necusie. Chodzi o to, że na jednym ze zmian w Stanach Zjednoczonych doszło do katastrofy samolotu. E, okazało się, że ten samolot był spóźniony e, i ludzie, którzy ciała, które znaleźli na tym, na tym samolocie, okazało się, że, że wchodziły w interakcje z metalem, e, z krzesłami, siedzeniami i tak dalej, no i z niepotwierdzonych źródeł to wynika, że doszło wtedy tej katastrofy z powodu eksperymentów z bronią mikrofalową. Nie wiem, czy to akurat mogło teraz mieć jakiś związek, czy nie. Warto zwrócić uwagę na to, co opisał Chris Mieckina na w swoim blogu Nowa Antyna, pisaliśmy o tym też e, na na media, e, że tam nad miastem doszło do jakiejś dziwnej sytuacji powietrznej, e, która na radarze e, Dopplera została e, utrwalona. Pewnie widzieliście ten wykres, ciekaw co to może być. No, no, jeszcze uwagę, że niekoniecznie te wszystkie drony były wywołane tym samym efektem. Na nauki ruszy jest też na na ten temat i tam był podany przykład z Polski, gdzie ludzie widzieli jakby ptaki uderzały w ściany, niewidzialne ścianę, czyli dolatowały do barier i spadały, odsuwały się w dół. Ten ruch jest dla każdego bardzo dobrze znany, dlatego że tak była niewidzialna, natomiast w tej chwili w te Ptaki spadały jakby rozsiane na dużym obszarze, było prawdopodobnie co innego je wywołały znaczy wywołał już śmiech, podobnie jak czy antylotu. Myślę, że różne przyczyny są tych masowych zgonów. Na razie szczerze nic nie mam żadnej sensownej teorii, co może coś takiego wywoływać. A może ma to coś wspólnego? Bo... Tak sobie pomyślałem, że może to jakieś zaburzenia tam elektromagnetyczne były. To może wszystko co nas otaczę hmm? właściwości elektromagnetyczne. Do tego dochodzi jeszcze orientacja ptaków związana też z polem elektromagnetycznym ziemi, biegunami. Może też tam doszło do jakiejś turbulencji, zmiany ciśnienia, które spodobało, że te ptaki zaczęły mdleć, no i jak upadły, no to już to mogły być e, martwe. Nie wiadomo, co tam się e, na tym e, miastem wydarzyło. W każdym razie coś z tą atmosferą było nie tak, bo inaczej by tego radar nie utrwalił. Jeżeli <śmiech> chodzi o zjawisko um, elektromagnetyczne, to na nie pora musiało być naprawdę, bardzo duże I na tak, tak dużej przestrzeni, to w dużej kubaturze, by wywołać takie um, zjawisko na to już olbrzymie energię, żeby korali, tata czy inne żywostki. To po pierwsze, jeżeli nawet by coś się ogłuszyło tylko zmianach ciśnienia, to może się zdarzyć, to tak spadający na ziemię raczej wszystko sobie nie zrób, najczęściej. On jest stosunkowo lekko, oczywiście odbije się, może się ogłuszyć, ale nie będzie martwy, no, to rzadki przypadek, żeby był martwy, nawet dosyć szykko, że ten to takie uderzenia, co w ktoś potrafią przeżyć. A to prawie, tak, mogę tu podać przykład, no, raczej z czasami i tymczasem kaczkę, która do dosyć dużej wysokości skadała na, na, na ziemię, tylko odbijała się jak piłeczka, po jakimś czasie ożywała mhm. i próbowała lecieć dalej, jeżeli nie miała tego postrzału. Tak ma, nie jest łatwo taka to, jest. przez to, że spadnie na ziemię. Nawet na pewno nie ma być fajny anójący Ja bym się tutaj akurat z tym nie zgadzam się. Z własnego doświadczenia miałem wiele takie sytuacje, że tak nie rozbijały się o szyby w moim mieszkaniu. Miałem przez jakiś czas, no, wiesz, remont remont, nie, nie było firanek, no i gąb, który rąbnął w szybę, to po prostu no, od razu mi na miejscu poniósł. A całkiem niedawno, jakieś dwa tygodnie temu, z kolei w drugim pokoju, też ptak, który uciekał przed drugim ptakiem, bo to było takie jakby mało polowanie, też rąbnął w tą szybę, no i został oszołomiony całkowicie, no nie wiem czy czy, czy, czy, czy nie, ale chwilę że mm, tam mieszał, czy nie wiem, co to był za tak, e, już dążył go dopaść i no, już go e, po prostu no, dać obywał i potem gdzieś zranić do swojego Także mm, samo zderzenie może być przyczyną śmierci dla ptaków, chociaż osobiście nie wierzę, żeby to było też możliwe na, na tak na swą skalę, żeby no, tak jednak tam ten powietrza, te, te wiatry, podmuchy, na pewno by to złagodziły. Sądzę, że może tutaj być też coś związanego z ciśnieniem powietrza. Może jakiś, może to taki nasowego na no nie wiem. Różne różne tam te tamte czynniki, jak to też ma być. Bo nie wiem dokładnie, się... no, tak, o, tak że się. Tak, żeby to zdarło, to raczej raczej no, Tych, którzy robili coś z faktycznie, że tak uderzy, to jest prosto, no, twardej, to już mówię, rodzaj bariery. No, znacznie większe to jest w to jest w racji, to jest w to jest to jest w to jest w to jest w to jest nie tylko głową, więc troszeczkę się a raczej nie wędrach. A może wytworzyła tak. się tam próżnia, wiesz, brak tlenu, albo e, nie całkowite nie. niedocenie lub e, uwolnienia jakiegoś e, m, innego gazu, który e, jest po to, że te efekty tak są miały ilości tlenu, albo w ogóle ten gaz był w jakiś sposób e, toksyczny, ale nie aż takich wielki ilościach, żeby został wytryty w sekcji No Nie wiem. Nie no, słuchajcie. no to by nie było tylko mało prawdopodobnie to może teraz Michał, bo chciał coś powiedzieć? E, tak, tylko parę słów. E, słuchajcie, no, na naszym forum no, znaczy, dowiązała się bardzo e, gorąca dyskusja na ten temat. E, Pojawiły się e, różne teorie, oczywiście i tak dalej. Nie wiem, czy pamiętacie, ale... Pierwsze wytłumaczenie przyszło od onologów i było to wywołane, ta osoba się, miała się w taką w tej miejscowości, tak nasza była wywołana przez waroś Fair. Oczywiście mało kto w to uwierzy bo wtedy tak było, no to byśmy tutaj w każdym miejscu polskim też z bardzo wrażeniem. E, natomiast mówi się o czy jakichś, nie wiem, turbulencjach, sprawozdaniach e, homogéutycznych podobnych rzeczach. E, w zasadzie nic nie jest wytręce, a może Tutaj ja bym tylko wspomniał, że Teraz na forum jest taki interesujący chwili, jest niejako na zamieścić, stworzył pan pan Czernogrosz, który jest szefem z organizacji kosztów wojskowych. się tymi różnymi miejscami, nie tylko ale też innymi. Na której widać rozkład rozkład tego typu zdarzeń na przestrzeni w zasadzie on to ujął um, um, um, w, w tysiąclecie. Zmieniając e, no, no, się oczywiście różne informacje. I można sobie sobie jak wygląda, bo zaczniemy postaraczyć tego. Jak uznawiam, do, do tak? A ty w nie masz jakiś punkt widzenia na tę sprawę? Zatem nawiązując tutaj do, do Waszych wszystkich wypowiedzi, śmierć musiała nastąpić w powietrzu, że spadając te ptaki nie miały możliwości lotu w inną stronę, jeżeli mówimy tutaj oczywiście o tak zwanych niewidzialnych ścianach. Zatem ja bym się opowiadał raczej za, za tą wersją mocnych pól elektromagnetycznych, które były wykorzystywane do, za, do zakienania deszczu, tutaj tak macie napisane na, na portalu Wolne Media w artykule, no, który to, które te pola mogły no, w jakiś sposób porazić może tutaj układ nerwowy tych ptaków. Czyli masz na myśli harpa i inne podobne technologie, tak? Tak, rzeczy same. ma ludzie tym, czy samych czy A ja mam z kolei pytanie właśnie, na ja podponęła przy czy nie jest to związane z jakimiś manipulacjami, powiedzmy, być może jakimiś anomaliami, w których no, Jakby nie było, to się układa w pewną całość, to pozawsze po prostu zobaczyć na tym to... Także, bo przypominam o tym już w Polsce, że będę wiem, wam przytoczę szerszą relację na nawet z panem chorą. My też mieliśmy krzywdę masowej masowe śmierci no, w że rzekosów. Ja mam bo chyba to druga z serwisów No to ciekawe, bo ja mieszkam w okolicy właśnie tutaj niedaleko, no, ale u... mieście, prawda? No i nie słyszałem o tym krzywdę, ale chętnie się zapoznam. No i zapraszam też wszystko do obejrzenia tej mapy, którą Michał tutaj na obok tagikował. Jest według mnie naprawdę ciekawa. Naprawdę no, ciekawa. Ja nie zmieniam, ale na pewno bardzo dużo w Europie, w okolicach Europy, żeby panów było. Jedyna prawidłowość na tej matce, bo jest tak rozstrzana po świecie. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć wypowiedź u Falka, który nie ma mikrofonu. Napisał on, że wpływ na taki, a nie na ludzi, mogły mieć te, te fale elektromagnetyczne dlatego, że ludzie są o wiele większymi istotami aniżeli taki, No i nie są aż tak bardzo narażeni i uzależnieni od tych fal elektromagnetycznych, no, które też jak tutaj mówiłeś, Maurycy wykorzystują do, do wyznaczenia kierunku sobie. Nie, nie? To się troszeczkę nie zgodzi. Ja tak, tak. tak. To się to wygląda? To już się skończy. Dlatego, że jesteśmy więksi, to na nas te fale krótsze również działają. Na nas działają również fale troszeczkę dłuższe niż na takich. Musimy mieć bardzo precyzyjną częstotliwość, żeby, żeby wywołać jakieś efekty. a żeby wywołać efekty w postaci zaburzenia układu na powierzchni, to... One nadal są podobne no, dla, dla nas i dla tych grupy Nasz może troszkę dłuższy <coughs> ale będą też dla nas działać, po prostu szkodliwe. A jedna sprawa, że musiałaby być to naprawdę bardzo duża moc. nie mówię, że jest niemożliwa dla nas do uzyskania, ale, ale na pewno to nie jest coś małego. Ja tak sobie tę mapę oglądam i zauważyłem tę jedną, jeszcze jedną prawidłowość, Mianowicie większość tych punktów to są na, państwa, które należą do Paktu Północnoatlantyckiego. Więc to widać dokładnie, bardzo dużo do Wielkiej Brytanii, jest Francja, także Północna i Południowa Europa, Stany Zjednoczone, to trochę Kanady. Jeżeli chodzi o inne kraje, no to tego jest naprawdę bardzo niewiele. Dosłownie pojedyncze przypadki. I jeszcze jest, jeszcze druga rzecz, o której e, nikt jeszcze nie wspomniał, a która przywijała się e, także na wolnych mediach wśród komentarzy, że e, być może ma tu też jakiś związek e, ze smogami chemicznymi. Ja nie wiem, tak, jakby, mogą być jakiś e, związek, no, ale też mogły być tutaj jakieś substancje chemiczne e, rozpylane w ten sposób, e, mogłyby zareagować. E, na które ptaki w taki mogły w sposób zareagować, a które niekoniecznie w takim stężeniu musiało poświęcić ziemię i wyrządzić jakieś szkody ludziom. Że takie eksperymenty były prowadzone z tego co wiem, te Zjednoczonych rozpylanie pierwiastków między innymi radioaktywny, czy tam innych chemikaliów było stosowane już w przeszłości. Być może także i w dzisiejszych jakieś takie eksperymenty są nam przeprowadzane. Może nie wszędzie to samo jest ustalone, że jest co innego, tam jeszcze coś innego, ale też należy taką opcję wziąć pod uwagę. Ja nie wiem, na ile tutaj się to zgadzało z tym, z tym, z tym, doktora, na ona coś, grzyba, zmiana na się, się zrobiłem, ale nie wiemy co dokładnie. Możemy tylko spekulować. Ja tu jeszcze się do... zwrócę do, zwrócę teraz się tak, tutaj no. do, do... Dobrze, dziękuję za głos. Zwrócę jeszcze tu się właśnie do Konzara, który, który tutaj mówił jeszcze wcześniej. Dlaczego te fale elektromagnetyczne nie działały na ludzi? Wydaje mi się, że jeżeli te fale były wysyłane z Ziemi, to nie były one kierowane w linii poziomej, tylko prosto w powietrze, gdzie właśnie no niestety ludzie, ludzie nie żyją, tylko latają tamtędy ptaki. Z no, Ziemi to raczej nie było wysyłane, w tamtym rejonie. Nie mamy rozlokowanego sprzętu po ziemi, w ten sposób, takie zjawiska wywoływać bezpośrednio um, w ziemi. Um, bo jeżeli w ruchu były jakieś paweł odbite, właśnie to jest z czegoś takiego, to wtedy można stworzyć pewien, pewien obszar, na którym jest um, większe natężenie tych pal. Osobiście z tego, co tutaj słyszę i doczytałem, to być wiarygodnie dla mnie teoria chemii, czyli czegoś w czy po tu chmury, czegoś przelakującego. Ponieważ no, chemia ma tego właściwości, że na jedne zwierzęta działa, na inne nie. On ma taka człowieka niekoniecznie. No i może to być właśnie w postaci chmury, czyli nie zaszkodzić no, zwierzętom na ziemi, na taki już to sprącać. To też zdarzało się w no, również koni no, zwierząt na ziemi. takiego ale to jest prawdopodobne. Co jeszcze mogę powiedzieć? Znaczy ja bym tutaj już jeszcze jeśli mogę jeden koni już, nie artykułu Mariusza na który w zasadzie nie się odnosi całość całości, Pozwolę poza z z z Tutaj jest taki na eee, jeszcze chciałem powiedzieć, o tym, że, um, dochodziło do właśnie tylko tak, tym um, że dochodziło tym koncercie, um, że nie się, bo tam też, um, już w tym koncercie, że w informacje o że w tym no ale na razie w tej mam tekst, bo z tego, się zrozumiałe, że tak było, że tak było. nie dobra słowa, że jeżeli faktycznie to była chemia, to to jest została wykryta przez laboratorium. Jeżeli coś, takiego było, to jest bardzo dziwne że tego nie podają, to nie zgodą się podać prawdziwej przyczynie zgonu. Messii. Messii. Messii. Messii. Messi. Jeżeli, tak to wojskowy, no. Jeżeli to był jakiś eksperyment wojskowy, to raczej nie będą tego ujać. Prędzej, no. wiesz, do takiego laboratorium brzegi, że pewna osoba z odpowiednimi od uprawnieniami, no i utajni wszystko, ewentualnie e, dla bezpieczeństwa narodowego i tak dalej, zarządza jakiegoś e, bardziej banalnego e, komunikatu, co się tam działo, prawda? No dokładnie, tak, ale tutaj, tutaj jest to, ja czy tam że z jednej strony albo jesteśmy na tyle głupi, że nie jesteśmy w stanie znaleźć przyczyny masowej śmierci wielu zwierząt, wiedząc o tym też, do lądowych, do ptaków i morskich, łącznie z sakami, czyli z zwierzątami podobnie odpornymi jak my, to są te odporne, później lądujące to jest, to, jest to skomplikowany organizm i no, my nie potrafimy tego wyjaśnić. Więc tu jest e, minus, że tak powiem, czy, dla małotów, czy też dla, małotów, dla małotów, małotów, czy dla mojego, że czy jesteśmy sami przyczyny zgonu, albo również Pisa? minus, znamy przyczyny, to jest no, na tyle nie niewygodne, że Przecież nie możemy się podawać rodzaj, innego rodzaju... Mało prawdopodobne to, niektóre wręcz śmieszą, ale na pewno wszyscy wolą do mediów publicznych podać to, niż nic, albo albo hmm. A propos tego, co jesteśmy ani tego wątku z obserwacyjnego radarową o którym ujęże że nie że są jakieś działania, z jakieś działania, czy jakieś działania, czy z działania, że być może w tym samym z rodziną się znajduje, w to się jest to, którym się znajduje, w nie się znajduje, które idą się nie w którym się znajduje, w idą do w którym się w jak nie wie, ja to rozumiem, że to jest mokro, być może byłoby dużo w marze, nie a tak jak Wtedy stało, nie wiem. To byłoby bardzo duży chłop, znaczy to jest o na których mówisz, to ma dużo i nie ma to fakt, że są głośne i tak naprawdę tam się rozładowuje, no w nawet są częstsze niż te bezpośrednio do ziemi, ale byłby to że jeżeli byłoby to było tylko bardzo blisko ptaków, to część z nich była po prostu popalona tego typu wyładowanie, bo bardzo ciężko uszkodzona, nie tylko ogłoszona. Może teraz e, Fabian, bo coś napisałeś, prawda? Tak, napisałem o burzach na słońcu. Przeczytałem właśnie jeden z artykułów na, na Onecie. Zaraz podam jego link, o którym właśnie piszą, iż bardzo wiele razy takie, takowe burze na słońcu, o których tutaj napisałem, są wywoływane i w ogóle nie ma oni żadnej wzmianki w mediach. Są one utajniane i takowe burze na słońcu wywołują bardzo często fale magnetyczne, które przedostają się tylko do atmosfery, na wysokość, na wysokość taką, na której tworzą się chociażby zorze polarne. Wspomniała mi się jeszcze jedna ewentualna możliwość, która może wylewega świettaków, a mianowicie eksperymentalne bronie z niskimi częstotliwościami dźwięku one są już dźwięki, które pozwalają przenikać ściany i doprowadzać faktycznie do śmierci komórek, do niszczenia po prostu objawów życia. Zatem są bardzo niskich częstotliwości dźwięków, które mogą być niesłyszalne dla ludzkiego ucha, a które wywołują na przykład mdłości czy że jeneco. I być może tutaj też z tym może mieć do czynienia. No a w przypadku ptaków, o których powiedzieli falach, yy, Maurycy, mogą one wywoływać, no one tak mogą być one tak silne, niesłyszalne dla człowieka, a mogą być tak silne, że po prostu popękają taką bębenki. Albo niekoniecznie wębenki wystarczy, to że płynie to w jakiś sposób na ich układ wzor, prawda? I to już w zupełności wystarczy. Jeżeli taki tak zostanie doprowadzony do sytuacji, w której nam dleje, w którym już zanikają jego funkcje życiowe, bo są blokowane, no to tutaj wtedy żadne laboratorium nie będzie w stanie stwierdzić, co było przyczyną śmieci tych taków, prawda? Takie jest dobre tanie, raczej no, nie są przygotowane na mm, oficjalnie i, i naukowcy z oficjalnych laboratoriów nie mają właściwie do z porównywać tego co odkryli z hipotezą którą mamy No Tu się troszeczkę nie zgodzę, ponieważ mogąc w laboratorium możemy podać przyczyny tej spotyki ze ekspertywem, natomiast byłoby w stanie do problemu powiedzieć, co zostało uszkodzone w ciele. Nie wtedy no, mogliśmy się domyślać, czy to wywołało jakieś stare, czy też potencjał przywagi taką. Ale na pewno da się stwierdzić, co zostało uszkodzone w ciele i co spowodowało, co było tą bezpośrednią przyczyną śmierci. Tak, a niestety laboratoria nie podają tego to jest cały problem. To jest to co wykazała, wykazała serce Nic na razie nie wykazała, przynajmniej nie oficjalnie. Jedyne, co oficjalnie wiadomo, to to, że za ślicz tak równie odpowiadają Tak. To zawsze czyli tajne No to było najprawdopodobniej, że te tajne odwrotnie były bezpośrednio strzelane z skały to co w Znaczy oni z tego w ogóle mówili, że te tajne odwrotnie przepraszyły, że ostatnio one biedne podpadały na domy i drzewa, a oni się tak to widzieli, że te takie spadały, że nie uderzały, że nie upadały już no tutaj też na, na, na jednym z portali, nie pamiętam już jego nazwy inku, było podane, iż ludzie widzieli, jak te ptaki spadały, dosłownie siedząc, siedząc na liniach energetycznych i siedząc na tych liniach po chwili same samoistnie spadały, więc niekoniecznie musiały one lecieć i tak jak mówiliśmy tutaj wcześniej uderzać w te niewidzialne bariery. No ale z tego wynika, że przyczyny się są różne, nie? ponieważ różnie to wygląda. <śrym> to, to Świadkowie nam stanowią, że tutaj obserwowali takie zawisowe, a tam inne. Czyli skończyliśmy założyć że jest jasne, że przyczyny zgonów są różne. No ja słyszałem o tym, że te rumuńskie ptaki spaliły e, e, e, w e, zadocia, a kochane. Czyli ja? co, były pijane? No tak wynika w każdym razie oficjalnych wyników badań to nigdzie akurat osobiście nie widziałem. Widziałem jedynie o, ten wykres z radaru Dopplera, który pokazał, że tam się coś dziwnego w powietrzu, dużo że ona pisał, No a tak to nie, nic nie widziałem na tym. Ale to raczej byłoby możliwe, jeżeli chodzi o to, czyjaństwo prakty, to raczej nad Rosją, bo no, zwanami z raczej mało jest takiego na Rosja ta w tancji naszy przejadła. zachodzi, raczej nie. Tak może dodam jedno słowo na temat doktora, bo wspominałeś o tym wykresie, gdyby informacja miała sens, trzeba orientować się, jak taki radar działa. On porównuje częstotliwości odbitej z tą, którą nadal, na przestrzeń. I one są różne, jeżeli obiekt się porusza, czyli jak chmura, czy też jakieś masy powietrza szybko się poruszają, to wtedy są to większe zmiany częstotliwości, ale musi to być materia. Więc jeżeli mieliśmy zmiany na, na radarze doktorowskim, to oznacza, że coś się działo z powietrzem w tym rejonie, w sensie prędkości przesuwania tego powietrza. Tutaj fale elektromagnetyczne z dwóch troszkę odpadają, a przynajmniej ja nie mogę sobie wyobrazić, jak te fale elektromagnetyczne mogłyby płynąć na obraz doktorowskim. A, a może to weźmy tutaj pod uwagę jakieś, no? jakieś zatrucie tych no? z, ich, z ich probów, zatrutą paszą? Um, czy ktoś nie ja ja na tym temacie do no. powiedzenia? No to wtedy dziwi mi to były te jednoczesne jeżeli się zatruły. No, raczej wszystkie naraz tyle nie obecne to by było dziwne. Jeżeli już to raczej musiałaby to być jakaś klioca e, chmurba, którą no. taki by była, miałby jakiś sens. Nie, ale słuchajcie, to, jest... to jest... Ja tylko chciałem powiedzieć, że być może to jest jakaś naturalna... Znaczy, coś w przyrodzie czasem się dzieje, że te takie rzeczy się podają. O tym, o tym świadczy chociażby ten wykres, który powinien sobie zamieścić na was. Być może właśnie o to chodzi. Do końca nie wiem, a, a, co to jest, ale, ale tak po prostu czasem się uda. Ja, może tutaj sobie przeczytam komunikat, Ufalka który stwierdził, że w tamtym, czas, w tamtym czasie, kiedy te taki spadały, to opublikowaliśmy też e, informacje o tym, że e, były testowane nowe rodzaje hełmów dla pilotów, e, które pozwalały za pomocą wzroku i wydania komendy e, strzelać do jakichś ruchomych obietów w powietrzu. No ale myślę, że tutaj akurat e, to nie ma za nie ma wyjaśnienia, no bo takie, taki strzał musiał być bardzo dużo i musiałby być e, widowiskowe na te W sumie musieli być piloci do tak jak do kaczek, no i te pociski musiałyby być e, widoczne. Trzeba też, myślę też, że tutaj, jeżeli chodzi o zatrucie, o którym wspominałem, to być może w przyrodzie jakieś gazy się gdzieś uwolniły na masową skalę, na przykład nad Atlantykiem, czy gdzieś indziej z jakiegoś wulkanu coś, jakiś wulkan coś wypluł, no i taka chmura mogła się przesunąć, no i doprowadzić do śmierci tych ptaków. Pytanie, czy jest tylko odnośnie pozostałych zwierząt, bo tutaj w informacjach donoszono również o śmierci ryb, o śmierci także innych zwierząt i pytanie, czy to można jedno z drugim wiązać, czy to jest, czy to jest przypadkiem tylko z okoliczności. Moim zdaniem przyczyny są różne. I gdzieś tam może wspólnie najmornik jest dla kilku śmierci, ale wszystkich naprawdę nie łączył. Także są rozrzucone czas dwa przyczyny <śmiech> prawdopodobnie inne, ze względu no przynajmniej takich obserwacji drugich wynika. Znaczy no, wypełnione środowiska, prawda, co innego um, mogło zabić, um, że, bo przecież Legas um, jest prawdopodobnie uwolniony gdzieś tam z, z podziemi. No tutaj teoria ja... fajna <śmiech> no tutaj tylko, że przypuszczam, Wtedy naukowcy bardzo chętnie by to opublikowali, no to rozwiązuje wszystkie problemy, tak? Jest, jest dobre wyjaśnienie podkreślone naukowe. Taki się zatruł, wiadomo czym, nikt nie zaginął, zjawisko naturalne. Niestety niczegoś takiego nie podał. I on ja to tutaj może jeszcze, proszę o to, jakie <grym> wrzucił, ale wiemy, że no, wiemy, tak? Zjawisk UFO mamy na, na, na Ziemi w tej chwili dosyć dużo, zawsze było, kiedy ludzie, zaczynali pisać to notują takie rzeczy. I na przykład e, te koła na, wygniecione w zbożach są robione jakąś dziwną technologią, która dla nas jest nieznana, tak? Na, na pewnym obszarze Coś się dzieje z, z komórkami, także te kłopy się zaginają. No, oficjalnie ziemiani nie mają takiej technologii, więc jeżeli coś takiego na przykład pucho by stosowało, to zapowiedzmy z jakiego powodu, ale na danym obszarze, skoro umieją robić te koła, to prawdopodobnie umieją podobne zjawiska wywoływać w dowolnej przestrzeni, no i to mogłoby być również przyczyną śmierci tych zwierząt, tak? czy też ptaków, czy, czy ryb, czy innych. Tutaj odnośnie tej chmury gazu, jak wspominałem, to jeszcze um, wziąć pod uwagę, że mogła być to chmura na przykład dwutlenku węgla, czyli że te taki mogły się po prostu na udusić z braku tlenu. Chciałeś coś dodać no, w tej nie? No tak, tylko właśnie dodam dwa zdania. Tutaj, Komzarze, bardzo, bardzo, bardzo dobrze powiedziałeś, że oficjalnie y, ludzie nie mają takich technologii, które mogłyby tutaj pomóc w wyżłobieniu takich, takich kręgów w zbożu. No ale właśnie tylko oficjalnie. Nieoficjalnie te tak zwane UFO to mogą być tylko pracownicy tajnych agencji. Ale z punktu widzenia że dacza chleba to jest nadal UFO. I tutaj, gdyby też troszeczkę potwierdza to nieuczciwość naszych władz, czy też ludzi, którzy starają się to wyjaśnić. No bo jeżeli taka technologia istnieje na Ziemi, no to nie chcą się przyznać do tego, a tym bardziej do tego, że robią szkodę w nim. A jeżeli to jest prawdziwe w cywilizacji sywilizacji no to też mają, przynajmniej tak to wygląda do tej pory, bardzo dużo powodów, żeby ukrywać nie, to zjawisko. No tutaj ukrywanie tych, tych technologii, które oficjalnie których oficjalnie ludzie nie znają, może mieć też względy polityczne, które te technologie mogą być w późniejszym czasie wykorzystane jako, jako broń przeciwko innym innym krajom. Warto, warto zwrócić uwagę, że samolot, które obecnie są znaczone, używane jako najnowocześniejsze, pochodząc z lat tam, końca siedem, lat 70 i początku lat 80 XX wieku, więc pytanie co oni w międzyczasie stworzyli. Pomału się już zbliża godzina 20, jeśli macie jeszcze jakieś ostatnie przemyślenia, na no to proszę je tutaj powiedzieć, a potem będziemy już pomału kończyć. Podsumuję to, co dzisiaj o czym dzisiaj rozmawialiśmy, do jakich wniosków doszliśmy jej hipotez. No ja tylko chciałem e, powiedzieć parę słów na, na temat tego, no, co Panowie mówi, przepiną. E, bardzo e, interesujące i ciekawie. I tylko tyle, że mm. my, jeśli nie jesteście Panem jedynie tą tematyką, to zapraszam w stronę w IT. E, Tam właśnie e, staramy się rozprawiać e, z różnymi mitami e, i też przekazywać fakty e, dotyczące UFO, jeśli już o tym mówi. Fabieli, chciałeś coś jeszcze dodać na koniec? Dziękuję bardzo, to chciałem podziękować za tak bardzo fajną inicjatywę. No jak z tego co widzę, to jedyną w internecie, no i przede wszystkim przeprosić za nimfę, która tu w tle się odzywała. Już jestem tak do niej przyzwyczajony, że nawet nie słyszałem, że, że coś mówi, a najwyraźniej pewnie coś chciała dodać w naszej rozmowie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za, za tydzień. Tak, hmm. chcę się powiedzieć, bo kiedyś mam wyjaśnionych zgona tej audycji. nie się, że. Ponad 10 lat temu czytałem taką książkę, wyjaśnione przypadki, czy jakiś taki tytuł, znany czerwoną książkę, ponieważ miała czerwoną opłatkę. I tam pan Niemiec bodajże zebrał tego typu niewyjaśnione rzeczy tysiące. Mam no tym bodajże do dzisiaj, się zajmuje zbieraniem tego typu informacji. Nasz świat jest na jeszcze naprawdę dziwny. nie rozmawialiśmy tutaj tylko tylko wyłącznie o tych ptakach, ale zjawisk fizycznych zarejestrowanych i dokumentowanych, które nie zostały wyjaśnione, gdzie są znacznie trudniej jest przyczyny, to, to idzie tysiące, to są naprawdę tysiące. Dobrze, w takim razie, skoro już temat jest wyczerpany, to pozwolę sobie podsumować. Otóż doszliśmy dzisiaj do wniosku, że właściwie do kilku hipotez, że za śmierć masą ptaków mogły odpowiadać hey, albo fale elektromagnetyczne wysłane przez harpa lub inne podobne te technologie. Być może burza elektromagnetyczna na słońcu. Być może zatrucie wywołane przez człowieka, na przykład za lub w inny sposób, ewentualnie za pomocą sił przyrody, które mogły uwolnić na przykład z jakieś chmury gazu czy glutenku węgla. Jedna osoba też dodała, że mogło za to ufo, się środki komzarze. Mogły też za to odpowiadać niskie dźwięki. Mamy takie już technologie broni, że za wysłania niskich częstotliwości konkretny rejon, gdzie na przykład przebywają ludzie, można wywołać mniej mdłości, wywoływać obmdleniach, a nawet można doprowadzać do śmierci. Być może w jakich 50 lat poznamy prawdę, być może wcześniej, jeżeli są odstajnione jakieś konkretne dokumenty, jeżeli powstały w międzyczasie na ten temat, no być może będzie to zagadka, to zniknie w gąszczu, tak, w tak mrokach historii. Być może dojdzie do jeszcze kolejnych podobnych przypadków w przyszłości, może wtedy będziemy mieli na temat więcej informacji. Na dzień dzisiejszy, tak jak już wspomniałem podczas czatu, jedyne czym dysponujemy to informacja, że masowe śmieci prawdopodobnie nie wywoły, no, oraz WPS z, z radaru doplera, który pokazywał, że nad miastem, gdzie doszło do masowej śmierci tych taków, wytworzył się jakiś dziwny obu, obiekt w kształcie grzyba. Dziękuję wszystkim, za, wszystkim którzy udzielali się podczas szatu. Dziękuję także wszystkim obserwatorom za uczestniczenie.